za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz migańczyków jak jednego męża. I ostatnio tutaj już przyglądaliśmy się temu pozdrowieniu, które Anioł Pański skierował do Gedeona na samym początku. Pan z Tobą. I w tym pozdrowieniu było coś, czego Gedeon wydaje się nie dostrzegać. Jeśli Bóg jest z nim, to Gedeon ma wszelką możliwość Ma wszelką siłę Ma wszelką zdolność Ma wszystko, czego potrzebuje Aby zrobić to, do czego Bóg go powołuje Jeśli Bóg jest z nami Jeśli prawdziwie Bóg jest z nami To niczego nam nie brakuje Mamy wszystko, czego potrzebujemy Zarówno do życia, jak i do poważności. Mamy wszystko, czego potrzebujemy aby wykonać zadania, do których Bóg nas powołuje. Jeśli prawdziwie Bóg jest z nami, jeśli Bóg jest w moim i w Twoim życiu, to nie ma nic niemożliwego. Dlatego, który wierzy w Boga, który wszystko może, który wszystko ma, który niczym nie jest ograniczony. A więc te słowa, które anioł pański kieruje do Gdona w pierwszej kolejności to jest Pan jest z Tobą. Pan jest z Tobą. Jeśli On jest z Tobą, to to, co, co zamierzam dalej Ci powiedzieć, jest możliwe, jest wykonalne. To, do czego zamierza Cię powołać, stanie się, dlatego, że Pan jest z Tobą. I On to wszystko uczyni. On Cię do wszystkiego przysposobi. On z pewnością da Ci zwycięstwo. Apostoł Paweł mówi, jeśli Bóg z nami to któż przeciwko nam? Kto może równać się z Bogiem? Jakiś przeciwnik powstanie, który mógłby zepsuć Boże plany? Który mógłby przeciwstawić mu się skutecznie? Jeśli Bóg z nami, zwycięstwo jest pewne. Jeśli prawdziwie Bóg z nami, nie ma niczego, czego nie moglibyśmy uczynić, do czego on by nas powołał ale jak tutaj czytaliśmy odpowiedź Gedeona jest taką pełną melancholii to, to, to radosne pozdrowienie, Pan z Tobą mężu waleczny spotyka się z taką sceptyczną reakcją Gedeona za pozwoleniem za pozwoleniem. Tutaj tak naprawdę nie ma tego za pozwoleniem. Nasi tłumacze tutaj to dodali, <śmiech> Tak ładnie to brzmi. Ale tutaj jest powiedziane, o Panie mój. Tam jest taki rodzaj wykrzyknika, który u nas przetłumaczono za pozwoleniem. Ale jest to, jest to wyrażenie, które dobrze oddaje ten nasz polski zwrot. Który mówi o co... O drogi panie, co ty mówisz? I to słowo panie tutaj też nie jest słowem jachwe Jest słowem, które jest używane Czasami na opis Boga Czasami jest od, o, używane na, na odniesienie do Jakiegoś drugiego człowieka To jak my mówimy, proszę pana, proszę pani I to słowo mogło też oznaczać Jakiegoś powiedzmy Władcę, niewolni też do swojego pana By zwracał się tym słowem A więc to jest takie, powiedzmy On tutaj reaguje na słowo tego człowieka Jeszcze nie zdając sobie sprawy, że to jest anioł pański Który do niego przemawia i mówię, o drogi panie mówi, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz jeśli pan jest z nami to dlaczego spotkało nas to wszystko i zwróćmy uwagę, że tutaj ten anioł do niego mówi w liczbie pojedynczej nie przychodzi do niego jako reprezentanta całego narodu Mówi Pan z Tobą, nie mówi z Twoim narodem nie mówi z Wami wszystkimi Pan ale mówi z Tobą mężu zwraca zwracać do niego indywidualnie a Gedeon reaguje dlaczego nas to wszystko spotkało i myślę, że jest to znamienne dlatego, że kiedy ten anioł pozdrawia jego, tutaj widać, że Gedeon gdzieś w sercu myśli o tym, co się dzieje z jego narodem kiedy on tam, wiecie, muci tą laską w tłoczni winnej, nie na polu, nie tam, gdzie powinien mucić, ale w tej, tej tłoczni winnej muci to sporze, pełen goryczy. On o tym, w jakim stanie jest mój naród? W jakim stanie jest moja rodzina? Kiedy ten anioł pański przychodzi, takie pozdrowienie mu daje, tak w stanie wstanie, powiedzmy, ta cała gorycz wylewa się z jego serca. Jest to gorycz, której widzimy, on utożsamia się ze swoim narodem i dlaczego nas to wszystko spotkało. To jest myślę jedna z takich ważnych, charakterystycznych cech, którą Bóg potrzebuje w tych, których powołuje na swoich wybawców. Tych, których powołuje do jakichś szczególnych zadań. To są ludzie, którzy nie mają na sercu tylko swojego własnego interesu. To nie są ludzie, którzy myślą tylko o sobie samych. żeby mi było dobrze i żeby w mojej rodzinie się przyskładało. Ale to są ludzie, którzy patrzą wokół i widzą potrzeby ludzi wokół widzą to, co dzieje się w, w, wśród moich sąsiadów co, co dzieje się w, w moim mieście ludzie, którzy przejmują się nie tylko tym żebym ja miał co zjeść i żeby mi się dobrze działo i żebym ja był zbawiony i żebym ja poszedł do nieba ale to są ludzie, którzy myślą, a co z tym, a co z tamtym a co z tymi wszystkimi tłumami wokół które giną a co z moim narodem a co z innymi poganami, którzy gdzieś tam nigdy nie słyszeli Ewangelii? Takiego serca szuka w nas. Które nie będzie sercem skoncentrowanym na sobie i na moich problemach i na moich tylko potrzebach, ale które będzie sercem wrażliwym na to, co dzieje się wokół. I ta reakcja Gedeona pokazuje, że coś z tego serca było w Gedeonie. Że on myśli, co z nami wszystkimi, co, co, co, co z moim narodem on tutaj y, y, y, ma problem w takim powiedzielibyśmy w wyjaśnieniu y, y, tego, co ten anioł do niego mówi czy pogodzeniu tego z sytuacją, w którym jego naród się znajduje. On jest takim człowiekiem powiedzielibyśmy chodzącym mocno po ziemi. Wiecie, dla niego takie hasło jakieś nie, nie robiło na nim wielkiego wrażenia. Są ludzie, którzy, wiecie, ekscytują się wielkimi słowami, wielkimi hasłami. Ktoś coś powie, a ludzie od rąk wiwatują, wiecie, ekscytują się samymi słowami. I niektórzy oczekują, że w Kościele też tak powinno być, że, że my ciągle powinniśmy amen krzyczeć na to, co oni powiedzą i ciągle powinniśmy wiwatować, bo jak nie, to znaczy, że nie jesteśmy w ogóle duchowi nie okazujemy wiecie, takiej reakcji od razu. Od... Ha, kurwa, tak, zrobimy, amen. Ale tak naprawdę e, możemy sobie tu krzyczeć. Ja nie mówię, że to jest złe, ja nie chcę tego krytykować samego w sobie. Ale czasami tacy najwięksi krzykacze i tacy, którzy tak głośno, wiecie, klaszczą, i tak dalej, wychodzą i nic z tym nie robią, co słyszeli. Jest to tylko wielki hałas. Jest to tylko wielkie, takie chwilowe emocje. Jest to tylko taki po prostu charyzmatyczny bałagan ale życie później w ogóle nie pokazuje, że oni coś z tego wzięli że oni to faktycznie sobie do serca przyjęli i że w tym chodzą i zastanówmy się, co nie byłoby lepsze czy nie lepiej jest rzeczowo zastanowić się na tym, co słyszymy i wziąć to do serca i wyżyć według tego czy, czy, czy zrobić jakieś wrażenie, że słuchamy zrobić jakiś hałas który sprawi wrażenie na nas wszystkich że o, tutaj coś się dzieje a potem nic z tego nie ma w naszym życiu to co to znaczy? jaki z tego pożytek jaka z tego wartość Kiedy on był człowiekiem który tak wydaje się mocno chodził po ziemi mówi, jak to nas przetłumaczyli za pozwoleniem zaraz zaraz nie takie wielkie słowa ty mówisz pan jest z nami tak takie u to brzmi tak wiecie u pan z tobą tak, tak gadał myślę na, musimy może dawać. to wielkie słowa ale jaka jest rzeczywistość jaka jest rzeczywistość faktycznie Pan był z nimi te słowa były prawdziwymi słowami ale gdyby On jak mówię tutaj bardzo, bardzo realistycznie podchodzi do sprawy i mówi przecież nasi ojcowie mówili że Pan wyprowadził z Egiptu w takiej wielkiej mocy że tam takie znaki się działy i takie cuda tam się działy i że Bóg się objawił w takiej potężnej swej swojej mocy a gdzie dzisiaj? Są to Jego znaki, gdzie są dzisiaj Jego cuda Czy my dzisiaj nie jesteśmy w takim samym położeniu Jak oni byli w Egipcie? Czy my dzisiaj nie jesteśmy w takim samym położeniu? Kiedy my nam wszystko zabierają Kiedy my się chowamy po jaskiniach Kiedy my kopiemy sobie jakieś doły w górach Żeby się przed nimi ukryć Kiedy ja nie mogę normalnie z zboża swojego Wyklepywać tam gdzie powinienem Na klepisku Tylko muszę tu gdzieś się chować przed mianidami Żeby nie zabrali mi gdzie są Jego cuda? Gdzie są jego... Dlaczego nas nie wyzwoli? Dlaczego nas nie wyratuje? Więc kiedy on... Jego rozumowanie wydaje się być takie, że jeśli Bóg nas kocha, jeśli Bóg jest z nami, to będziemy oglądać Boże działanie. Będziemy oglądać Boże cuda. To będzie nam się w konsekwencji dobrze powodziło. I rzeczywiście zakon mojżeszowy obiecywał, że ci którzy będą wierni Jafe, ci którzy będą posłuszni Bogu, ci którzy będą doświadczać błogosławieństwa Bożego, to błogosławieństwo będzie miało doczesne owoce. Zobaczą, że nie będą chorować Że dzieci będą im się dobrze mnożyć I że będą się im zdrowo chowały Że będą mieli pod dostatkiem ziemi Że będą mieli pod dostatkiem bydła Że będzie dostatek I że każdy będzie mieszkał w swoim domu I będzie dobrze I on mówi no to, no to gdzie to wszystko? Gdzie to wszystko? Jeśli Pan jest z nami To gdzie to wszystko? Przecież owocem tego, tej obecności pańskiej Powinno być to błogosławieństwo więc on tutaj wydaje się, że myśli, myśli poprawnie to logicznie, ale zapomina o jednej kwestii. Dlatego, że te wszystkie obietnice miały pewien warunek. One wszystkie zaczynały się od jeżeli. Jeśli. Jeśli będziesz posłuszny, jeśli będziesz pilnie słuchał mojego głosu, jeśli będziesz drżał przed moim słowem, jeśli będziesz miłował swojego Boga z całego serca, wtedy Zobaczysz. Wtedy zobaczysz, jak Ci będę błogosławił. A Gedeon tylko chwycił się tego, czy w tej, w tej rozmowie wydaje się, że to jest jego... jego te, te, tej rzeczy nie może złapać i że, że to jak gdyby jedno z drugim wiąże. Jeśli Pan jest z nami, to będzie dobrze. Ale Pan może być z nami niekoniecznie w błogosławieństwie. Pan może być z nami, kiedy trzeba, w sądzie. Pan może być z nami, kiedy trzeba w karze. Gdyż ten sam Bóg, który powiedział będę Cię błogosławił", powiedział też, jeśli nie będziesz zaś słuchał mojego głosu, wtedy ześlę na Ciebie wrogów. Wtedy z dalekiej ziemi sprowadzę na Ciebie wrogów. Mówię, albo Ciebie wyprowadzę z tej ziemi i wyrzucę Cię precz do dalekiej ziemi. Wtedy mówi, będę Cię karą różnymi kostami i krami. A więc czyż Pan nie był z nimi? Był Tylko nie tak jak my byśmy tak sobie Prostacko chcieli to rozumieć Że jeśli Pan jest z nami To znaczy, że wszystko dobrze się ukada O, jeśli byśmy my byli całkowicie idealni I my byśmy chodzili idealni po, po Bożych drogach Wtedy moglibyśmy spodziewać się Idealnego błogosławieństwa Ale kiedy Boży lud zbacza z Bożych dróg Kiedy zaczyna chodzić swoimi krętymi ścieżkami Czegoś innego może się spodziewać jak niebożej Bożej Rózki. Która też jest wyrazem tego, że Bóg jest im, i że ich kocha i że chce ich zawrócić z ich błędnej drogi, aby prawdziwie żyli. Aby mogli być błogosławieni, Aby ich życie prawdziwe mogło być w pełni błogosławione. Tak już powiedzieliśmy tutaj na początku tego rozdziału. My jesteśmy jako ludzie zainteresowani tym, co doczesne. My jesteśmy zainteresowani tym, żebyśmy byli błogosławieni tutaj, teraz. A Bóg daleko bardziej zainteresowany jest wiecznością. A Bóg daleko bardziej zainteresowany jest, żeby nasza dusza była zdrowa, zanim będziemy mieli co do gardła włożyć. czy do brzucha Że my jesteśmy zainteresowani tym błogosławieństwem tutaj, teraz. A Bóg, jak trzeba, to nie szczędzi tego błogosławieństwa. Ale Bóg wie, co i kogo i kiedy i ile ma dać. A to, czym tak naprawdę jest zainteresowany, to jest to, żeby nasza dusza była nasycona i abyśmy mieli pewną wieczność. Abyśmy w całej wieczności nie byli biedakami, ale abyśmy tam mieli całą pełnię, którą dla nas przygotował. I to jest Bożym priorytetem. I Gedeon widać, wydaje się, że też o tym gdzieś w, tym, w, tej, w tej rozpaczy zapomnie. I musi mu się dziwić. Ja mu się nie dziwię tak naprawdę, bo gdybym ja, wiecie, miał 7 lat jakiegoś nieszczęścia, Gdyby tutaj w naszym kraju byśmy byli 7 lat pod okupacją i nie byłoby co jeść, to przypuszczam, że to normalne, że gorycz do człowieka serca się wkrada. Nawet człowieka wiary. Kiedy, kiedy, kiedy się modli, kiedy woła, kiedy sytuacja się nie zmienia, kiedy nie widać tych, tych, tych Bożych cudów, to sobie zdaję sprawę, że po tylu latach gdzieś w sercu człowieka może zrodzić się takie poczucie. Że gdzie jest Bóg? Wiecie, czasami nawet nie, nie trzeba całych lat Czasami dopadnie nas jakaś choroba. Czasami mamy jakieś kłopoty finansowe. Czasami jakieś są doświadczenia w naszym życiu. I modlimy się i prosimy Boga. I Bóg wydaje się nie odpowiada. Wydaje się, że niebo jest zamknięte na nasze modlitwy. Że my prosimy, prosimy, wołamy. I czy czasami nie przychodzą takie myśli? Czy naprawdę Pan jest ze mną w tym? Czy przypadkiem Bóg mnie nie opuścił? Kiedy modlisz się nie ma odpowiedzi, kiedy wydaje się być cisza, to czy i takie myśli nie przychodzą do naszych serc? Czy takie wątpliwości nie zaczynają nami dargać? Bardzo często mamy problemy z tym, żeby pogodzić te bolesne doświadczenia, które są wyrazem Bożej opatrzności z naszym pojęciem Boga w Jego miłości, w Jego łasce, w Jego dobroci. Mamy problemy, żeby te dwie rzeczy jakoś ze sobą dobrze trzymać. Bardzo często, kiedy doświadczamy jednego tych doświadczeń, tych problemów, tych kłopotów, wtedy to nasze wyobrażenie o Bożej dobroci, o Bożej łaskawości gdzieś nam zaczyna się wymykać, zaczynamy gdzieś to gubić. Zobaczcie, jak anioł Pański zareagował na jego słowa nie powiedział ty niedowiarku nie złapał go za tą jego koszulę i nie powiedział jak śmiesz wątpić kiedy Pan jest z tobą, że ty takie tutaj bluźnierstwa wypowiadasz nie ten anioł Pański, zobaczcie co robi w, w, w reakcji na te słowa pełne wydawałoby się wątpliwości sceptycyzmu i, i jakiegoś takiego rozgoryczenia Wtedy Pan zwrócił się do Niego. I to ostatnio o tym, żeśmy troszkę więcej mówili. Zwrócił na Niego swe oblicze dosłownie. To, to jest wyrażenie w Słowie Bożym, które odnosi się do takiego, kiedy mówimy, że Bóg na kogoś zwraca swe oblicze. To zawsze jest to, jest to wyraz Jego dobroci, Jego błogosławieństwa. I rzekł idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Pomyślmy, co tu się dzieje. Kiedy on mówi, dlaczego jesteśmy w takim położeniu? Dlaczego tak nam się źle dzieje? Dlaczego, dlaczego, jak i ty? A Bóg mówi, idź i ty rozwiąż sytuację. Widzicie, naszą tendencją, kiedy jest źle, kiedy coś się tak dzieje, to jest co? Orzekać. Jest biadać. Jest szukać winnych. I kiedy on tutaj wylewa swojego serca ten cały żal i mówi, jak to jest źle, jak to jest tragicznie, to Bóg mówi, właśnie przyszedłem rozwiązać sytuację i Ty jesteś rozwiązany tej sytuacji. Ty będziesz tym, przez którego ta sytuacja się zmieni. Widzisz, bracie, siostro, kiedy masz na sercu jakiś ciężar, kiedy, kiedy coś cię trapi, to źle jest narzekać, ale raczej właściwą postawą byłoby przyjść z tym do Boga, wołać do Boga i oczekiwać, że skoro Bóg położył mi na sercu, skoro Bóg mnie tym obciążył, skoro mnie to tak trapi, to może ja też jestem częścią rozwiązania tego problemu. To może Bóg właśnie dlatego mnie tak trapi, bo chce, żebym coś z tym zrobił widzicie bracia, siostry dzisiaj też panoszy się takie myślenie że Pan Bóg nas w ogóle nie potrzebuje i oczywiście w takim absolutnym sensie On może wszystko bez nas i że my mówimy to nie może być według ciała to nie ja, to nie ja muszę coś zrobić bo to będzie według ciała jak ja coś zrobię ale to Pan musi zrobić, tak to chcemy, tak to zabrzmiało, tak duchowo bardzo. To, to, to. Ja, ja nic nie mogę zrobić, ale pan może wszystko zrobić. Czasami to, co tak naprawdę mam na myśli, to to, że my w ogóle nie zamierzamy nic robić, my zamierzamy siedzieć z założonymi rękami, my zamierzamy po prostu być leniwi i uważamy, że niech pan Bóg to zrobi sam sobie. I wtedy my powiemy, chwała Panu, zobaczcie, Pan sam to zrobił. No chwała Panu. Teraz my nic nie możemy. My tacy pokorni. My nic sobie nie przypisujemy, bo myśmy po prostu siedzieli i patrzyli, jak Pan Bóg zrobił swoje dzieło. A to jest niebiblijne. To nie jest biblijne. Kto dał zwycięstwo? Yy, Wcześniej czytaliśmy o kim? O Baraku i Deborze. Kto dał zwycięstwo Barakowi i Deborze? Sprytny plan Baraka? Bo Debora? Te, te 10 tysięcy, tych, którzy byli tam z, z Barakiem i Deborą? Czy Bóg dał im zwycięstwo? Kto dał? Bóg dał zwycięstwo. Bóg! Ale co? Czy tamci siedzieli w domu i patrzyli przez okno, jak Pan Bóg dał im zwycięstwo? Nie, oni musieli pójść tam na pole bitwy i tam faktycznie walczyć z tymi wszystkimi to to były wcześniej, pamiętacie? Kananejczykami, tak? Pod wodzą Jabina i tego sesery. Oni musieli walczyć, ale to Pan dał im zwycięstwo. Kiedy? Kiedy siedzieli w domu i mówili, niech Pan da nam zwycięstwo? Nie. Kiedy poszli na pole i tam walczyli. I tak samo z każdym innym zwycięstwem. Jak czytamy, że Bóg powiedział, weźniecie tą ziemię, już Wam dałem tą ziemię w posiadanie to nie było tak, że oni przysiadali w paczce, zapakowana ziemia obiecana i oni rozpakowali paczkę i już ją sobie wzięli. Nie, nie, nie. Oni musieli krok po kroku, miasto po mieście, król po królu musieli walczyć, walczyć, walczyć. walczyć. I wtedy Pan dawał im zwycięstwo. I wtedy oni pozyskiwali to, co już im było wcześniej dane, tak? I my czytamy, co? że wszystko, wszystko już otrzymaliśmy w Chrystusie, tak? Czytamy? I niektórzy mówią, wszystko mamy, nic nie musimy robić. To ty człowiek, jak ktoś chcesz robić, to ty jesteś według ciała, chcesz postępować, to ty jakiś zakon na mnie chcesz nałożyć, że ty mi każesz coś robić. Ja nie muszę nic robić. Ja wszystko mam. Ja nic nie muszę robić. Pan Bóg wszystko mi dał. Jest napisane, napisane, tak? Wszystko mamy w Chrystusie. Wszystko. Nic nie potrzebujemy, wszystko jest pełniarz Nim. Więc co Ty mi mówisz, że ja mam się modlić? Co Ty mi mówisz, że ja mam tutaj Słowo Boże? Co Ty mi mówisz, że ja mam iść tam do kogoś, komuś, z kimś rozmawiać o Chrystusie? Co Ty mi mówisz, że ty ja mam się zapierać samego siebie i że mam swoje pieniądze do tej skrzynki tam wkładać, bo kolekty nie zbieracie? Co Ty mi mówisz, że ja mam robić coś? Kiedy Pan wszystko za mnie zrobi. Nie, drogi bracie i droga siostra. Pan wszystko uczyni, kiedy Ty zaczniesz coś robić. Spurgeon kiedyś powiedział Bóg pracuje... Najwięcej z tymi, którzy najwięcej pracują. I to święta prawda. Święte słowa. Bóg pracuje najwięcej z tymi, którzy najwięcej pracują. I nie bądźmy, nie oszukujmy samych siebie. Jeśli jesteśmy leniwi, jeśli siedzimy z założonymi rękami i biadamy, jak to jest źle, jak to tragicznie, że tutaj ci ludzie winą giną. Jak to tragicznie, że ten nasz kraj w tej katolickiej ciemności się topi, to nasze narzekanie nic nie zmieni. Coś się ma zmienić. To Bóg potrzebuje ludzi, którzy pójdą zrobią z niby, w jego mocy. Wtedy coś się zmieni. Ktoś powiedział, nie przeklinaj ciemności, ale zapal światło. Nie przeklinaj ciemności. Zapal świat, jeśli jest wokół nas ciemność, a jest ciemność straszna. Nieraz w nas samych jest straszna ciemność, z którą trzeba coś zrobić. To nie licz na to, że Pan Bóg to zrobi za Ciebie, jeśli ty będziesz siedział bezczynnie. I modlił się, że Pan Bóg wszystko zrobi. Pan Bóg wszystko zrobi. Wszystko, co trzeba zrobi. I ma moc, żeby wszystko zrobić. Ale kiedy my się ruszymy i będziemy Jego współpracownikami, i nie będziemy polegali na sobie, ale na Jego mocy. Ale zrobimy to, do czego On nas powołuje. I dlatego ten anioł pański tak też przemawia do Gedeona. Kiedy ten się żali, kiedy ten mówi o tych problemach, ten mówi, idź, to Ciebie posyła. Idź w tej Twojej mocy. O Ciebie posyła. Wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Zastanawiałam się, jak kiedy czytałem te słowa, szczególnie nad tym wyrażeniem Idź w tej mocy Twojej. Tutaj w tej środę, na której z naszych spotkań też żeśmy o tym troszkę rozmawiali co tutaj anioł pański ma na myśli mówiąc idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki milieńczyków czy to oznacza, że ten anioł wiecie kiedy tam siedział pod drzewem i patrzył jak ten Dodeon muci i widzi o no ma mu skórę ależ on tym kijem tam szybko muci Jaką on, jak on ma siłę Mówi, idź w tej twojej mocy Którą tak muciłeś, to idź w tej twojej mocy I pobij tych miwięcieków Czy to na myśli? Czy, czy, czy Gedeon faktycznie miał taką moc Żeby, żeby Wyjść naprzeciwko tych Czytamy jak szarańczy ich było Taki tłum I miał taką moc Że mógł pójść w tej swojej mocy I faktycznie ich tam wszystkich rozgromić Czy Kiedykolwiek Bóg mówi do nas Abyśmy popatrzyli jak jest, Jacy jesteśmy silni Jacy to jesteśmy mocni Jacy to jesteśmy Jakie to my mamy możliwości I żebyśmy tak wiecie upewnili się Żebyśmy tak nabrali Pewności siebie To, czego to, jest, mówią, to jest to czego nam brakuje Po prostu brak nam jest Pewności siebie I potrzebujemy takiego dobrego Psychologa, który nas, tak wiecie, napompuje taką pewnością samych siebie, że tak będziemy wiedzieli, że my wszystko możemy, że mamy takie nieograniczone możliwości. I są tacy ludzie, którzy tak nawet w kościoła głoszą. Że Ty nawet nie wiesz, jak Ty jesteś cenny, nawet nie wiesz, jaki Ty masz potencjał, tylko to wszystko jest ukryte, musisz tylko to wypracować w siebie, to wszystko. I w tej Twojej mocy wszystko zrobisz. Niektórzy tak to rozumieją. Ja myślę, że to nie jest biblijna droga. No ale co tu jest powiedziane? Chyba tak jest powiedziane, wydawał się, prawda? Idź w tej mocy Twojej. Ale czy, czy, czy tak byśmy normalnie do kogoś powiedzieli? Zrób to w tej Twojej mocy. Tak byśmy nie powiedzieli? Nie. Bo normalnie byśmy tak powiedzieli, zrób to w Twojej mocy. Zrób to w Twojej możliwości. Tutaj zastanowiło mnie to słowo. Idź w tej mocy Twojej. Tak, czasami, wiecie, czytamy takie rzeczy, myślałem, że taki takiej Biblii nie jest taki archaiczny. Oni tak mówili tam po prostu. Tak. Czasami czytamy jakieś takie rzeczy w Biblii, Oni tak nie mówią jakoś tak za bardzo po polsku. I my myślimy sobie czasami, że to... No tak oni mówili po hebrajsku najwyraźniej, czy tam po, po, po grecku. Ale uważajmy na takie myślenie. Czasami tak może być, że faktycznie są to jakieś archaiczne zwroty, które coś tam miały jakieś znaczenie. Ale niejednokrotnie jest tak, że Właśnie jedno małe słowo Zupełnie zmienia sens Całego zdania Dlatego W tym wierszu to nie jest jakiś hebrajski zwrot Naturalny, którym by się posługiwano Ale tutaj to słowo Jest, jest dodane Wierzę, żeby zupełnie zmienić Sens tego zdania Kiedy anioł do niego mówi Idź W tej Mocy Twojej o jakiej mocy tutaj mówi? Czy mówi o mocy Gedeona? Czy nie raczej? Mówi o tej mocy, która jest jego w wyniku tego, że to Pan, jak wcześniej powiedział, jest z tobą. I że to On go posyła. I że to On go wybiera. I jeśli On kogoś wybiera, jeśli kogoś On posyła, to On też obdarza kogoś mocą, aby mógł to wykonać. I wierzę, że to słowo tutaj zostało dodane w tej mocy, Mówiąc o jakiejś konkretnej mocy, która jest teraz jego udziałem, która mu teraz towarzyszy. To on sobie jeszcze z tego nie zdaje sprawy. On jeszcze tego nie wie. I zobaczymy, jeszcze długo będzie się z tym wszystkim zmagał. To nie jest tak, że on od tej pory stanie się być takim zwycięzcą, który nie będzie miał wątpliwości żadnych pytań i problemów. Ale wierzę, że tutaj anioł pański wskazuje na tę moc, która zostaje mu teraz czy być może już Bóg wcześniej jego sobie wybrał i wcześniej mu tą moc dał ale tą moc, o której tutaj wcześniej powiedział która nie jest jego własną mocą ale jest mocą Bożej obecności jeśli Pan jest z tobą to wszystko możesz kiedy apostoł Paweł mówi wszystko mogę to nie mówi o swoich własnych możliwościach ale mówi o czym? wszystko mogę w tym który mnie wzmacnia. W Chrystusie. A więc w Jego mocy. W innym miejscu mówi, że byli w takich doświadczeniach, w takich próbach, w takich sytuacjach ciężkich, aby się okazało, mówi, że ta moc nie jest z nas. Ale żeby się okazało, że ta moc jest z Boga. Który nam wszystkiego udziela, A więc kiedy Bóg mówi o naszej mocy, to nie mówi o tym, co, co, co, co my mamy naturalnie w sobie, ale kiedy mówi, że jesteśmy mocni, czy mówi, jak czytaliśmy ostatnio, pamiętacie tam na końcu listu y, do, do Korynta, naczynamy, bądźcie mocni, tak? Bądźcie mocni. Nie to, żeby teraz mamy się napiąć, zaciśnąć zęby i być mocnym. Tylko mamy być mocni w Jego mocy. Umacniać się w Panu. Być mocni Jego potęgą, Jego siłą. Pan Jezus co powiedział w innym miejscu? Beze mnie, co możecie zrobić? Zero. Nic. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Więc taka jest nasza moc. Taka jest nasza moc sama w sobie. Każdy z nas ma taką moc. Nic nie możemy zrobić. On nam daje, czy damy dech i tchnienie i wszystko. To, że ja tu stoję na własnych nogach, to, że ruszam tymi rękami, krzyczę do Was, to, to, to, to nie jest ze mnie Pewnie część jest taka, ta co w tym niewłaściwe. Ale to i to on mnie, jakby do tego wszystkiego. To on ku, ku wszystkiemu mi daje, przysposabia mnie. I każdemu z nas, wszystko, co możemy zrobić, najmniejszą, najdrobniejszą rzecz, możemy zrobić dzięki niemu. Dlatego, co mu czytamy, za wszystko mamy co dziękować żeby sobie uświadamiać ciągle, że to nie my, to nie nasza moc, to nie nasze jakieś zdolności, ale że to On nam wszystkie udzielił. Dlatego co? Jak On nam coś dał, to powinniśmy za to Mu podziękować. Powinniśmy być wdzięczni. Powinniśmy ciągle żyć w tej świadomości, że wszystko, co mam, jest od Niego. I chwała Mu za to, dzięki Mu za to. Dlatego nieustannie mamy Go chwalić. Dlatego nieustannie mamy Mu dziękować. Bo wszelka nasza zdolność jest z Boga. Wszelka nasza zdolność i anioł państwu tutaj nie posyła Gedeona, aby on poszedł w jakiejś swojej własnej sile, którą tam klepał tą, tą pszenicę ale w mocy, której Bóg mu udziela będąc z nim i powołując go Któż to go powołał? Któż to go posłał? Oto czytaliśmy że tutaj w wierszu 12 czytamy, ukazał mu się anioł pański, ale w wierszu 14 już czytamy, ale wtedy Jachwę zwrócił się do niego, już nie anioł pański, ale Jachwę. I wiersz 16, a Jachwę rzekł do niego. Tutaj zmienia się nagle, to oczywiście ta sama osoba, anioł pański nie jest kim innym jak samym Jachwę. To jest ta sama osoba, to jest ta sama rozmowa cały czas. Dlatego o tym ostatnio mówiliśmy tutaj też więcej, że najprawdopodobniej jest to nikt inny, jak sam Jezus Chrystus, który stoi przed nim, do Niego przemawiał. Przed swoim wcieleniem. Ale o tym więcej dla tych, którzy byli ostatnio, a ci, co nie byli, mogą posłuchać jeszcze kiedyś może. Oto mówi Ja, który posłałem Mojżesza, ten sam Jachwę który przemawiał do Mojżesza na pustyni i go posłał. Mówi, ten sam teraz przemawia do Gedeona i mówi, oto ja Cię posłam. Mdeon, Mojżesz, e, Gedeon mówił, gdzież te cuda, które były w Egipcie? Gdzież te znaki? Gdzież te wszystkie rzeczy, o których namówili nasi ojcowie? A ten sam Bóg, który uczynił te znaki, ten sam Bóg, który powołał Mojżesza, ten sam Bóg teraz przemawia do niego i mówi, idź, bo oto ja. Ja jestem. Ja Cię posyłam. I co bydą na to? No ciekawie, co my byśmy zrobili w takiej sytuacji? On zaś rzekł, za pozwoleniem panie mnie, teraz to są, o proszę pana, zaraz proszę pana. Czy, czym? Czym? Czym wybawi Izraela? Czym? Gedeon jest praktycznym człowiekiem. Czyli od razu myśli praktycznie. Czym? Czym? Ja tutaj kijem mówię Oni tam są tak uzbrojeni. Oni tam tak przerastają nas swoją liczbę, Oni wszystko nam zabierają. I teraz czym? Czym? Czym ja go przegonię? Tak? Zwróćcie uwagę, tu pytań już do Wcześniej w wierszu 13. Gedeon jeżeli gdzież są czyż Gedeon jest człowiekiem, który zdaje wiele pytań. Ale anioł pański wydaje się nie odpowiadać na nie. To też zauważyliśmy jest często charakterystyką pana Boga. Że kiedy ludzie zadają pytania, to on zupełnie o czymś innym wydaje się mówić. Czyli jak gdyby nie odpowiada bezpośrednio na pytanie, ale jak gdyby dotyka sedna, z którego to pytanie się pojawia. A więc kiedy on mówi, no, no, no czym, czym wybawię? w jaki sposób nie ma, nie ma możliwości w ogóle, żeby to zrobić a co Gedeon dalej jeszcze cały czas myśli na tym poziomie tego, co tutaj wokół niego jest, tego, tego ziemskiego tych możliwości, tych rzeczy Powinno no gdybym gdyby, gdyby miał jakiś karabin gdybym miał jakiś laser gdybym miał coś, jakąś bombę ale czym tym kijem, co mam w ręce czym Czym? On, on myśli, co ja tutaj mam z czym ja mogę walczyć, Z w tych kategoriach myśli i dalej jeśli kontynuuję o to mój ród jest najbiedniejszy wśród manasysydów a ja sam zaś najmłodszy w domu ojca to słowo znak dosłownie jest najmniejszy jest najmłodszy, najmniejszy, najmniej znaczący ale to może oznaczać też najmłodszy i mój ród Mój ród najbiedniejszy, a ja najmniejszy. Czemu ty, panie Boże, zawsze do tych takich najmniejszych, najsłabszych i najgłupszych i naj... największych wyrzutków szukasz? Czemu ty sobie nie poszukasz jakiegoś siłacza? Czemu ty sobie nie poszukasz jakiegoś mędrca? Czemu ty sobie nie poszukasz kogoś, kto ma jakieś możliwości? To armatę miałby czy coś? Czemu ty przychodzisz do mnie? Zauważyliście, że to charakterystyczne jest? I to wielu tych, których by było tak samo jak, jak Gedeon. Jak Bóg przyszedł do Mojżesza, tam w krzaku gorącym, to co? On mówi Ja? A gdzież tam? Ja się nie da, Ja nie umiem w ogóle mówić nawet. Ja mam iść do Faraona, przemawia. Ja w ogóle nie, nie umiem się wysłowić, porządnie. Nie, Panie Boże. tylko kogoś innego. Jak przyszedł do Jeremiasza, to co, Jeremiasz? Ja jeszcze młody jestem. Ja za młody, żeby być prorokiem. Poszukaj sobie, Panie Boże, starszego jakiegoś. I to ciągle, bo przychodzisz Jonasza powołał tym za, za walizki w drugą stronę. Nie do Niniwy, tylko na morze. Tak, takich ludzi Bóg powołał sobie. Takich ludzi Bóg sobie wyszukał. Którzy patrzą na siebie i mówią ja się nie nadaję. Ja się nie nadaję. I tak sobie myślę, czy to wymówka, czy to pokora? tak, na, na pierwszy rzut ucha, to brzmi jak wymówka. Że, że tutaj oni... mówią mylą... nie, nie, nie, nie, nie. Ale myślę, że ta wymówka też wyrasta z tego, że oni takie mają o sobie mniemanie. Że oni nie myślą o sobie, że oni są nie do potężni, że ja? Oczywiście! Pewnie! nie, nie, nie Boże, lepiej dalej szukaj. nie szukaj! Trafiłeś po dobre, ale ja pójdę... Nie, oni nie mają sobie takiego mniemania, kiedy Pan Bóg przychodzi, że oni... O, czekałem na Ciebie Panie Boże wreszcie na mnie prze... no i Ty nie, nie, oni, oni... myślę, że faktycznie tak o sobie myślą że, że, że, że, że, że, że oni są słabi że, że, że... cię co ja zrobię tym przeciwko takiemu, takiemu, takiemu wyzwaniu ja nie jestem w stanie ja nie poradzę, że, że kiedy, kiedy Bóg do któregokolwiek z nich przyszedł te wszystkie zadania Rzeczywiście ich przerastały. Tak faktycznie było. Każde z tych zawiem było ponad ich siły, ponad ich możliwości. One były nie do zrobienia po ludzku rzecz biorąc. I to o to chodzi. O to chodzi. Kiedy Pan Jezus sobie wybrał tych dwunastu, wiecie, rybaków, celnika, tych, tych, tych takich zbierańców niewykształconych jakichś, tu wziął, tu tam wziął. Nie poszedł, wiecie, do faryzeuszy, tam nie popatrzył między nimi, jaki tutaj najlepiej wykształcony, jaki tutaj najlepiej wyszkolony. Później się znalazł jednego faryzeusza, ale który tam dobrze go tam najpierw poniżył, uniżył, zanim ten faryzeusz do czegokolwiek się nadawał. Ale, ale najpierw się wziął takich, wiecie, no, słabeuszów. I do nich co mówi? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tych jedenastu w zasadzie, bo ten jeden to źle skończył. I on do nich mówi, idźcie na cały świat. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Co za, za zadanie. Nas tutaj więcej dzisiaj niż jedenastu. I tak gdyby do nas powiedział. Idźcie na cały świat i, i głoście Ewangelię w Stworzeniu I, i, i przez was będzie świat poznał Chrystusa. Przez, przez, przez tą garstkę tutaj. No jest więcej niż jedenastu to my tak się posłania. Ale wielkie słowa. A, a, a się rozkręcił pastor. Więc my co my tutaj możemy? My tutaj w własnej rodzinie możemy przekonać mojej matki, nie mogę przekonać mojego brata, nie mogę przekonać, ja nie mogę sąsiada przekonać. Dzieje to na cały świat iść? Nie, to nie da. Ja idę do pracy. Normalnie sobie zarobię na chlebę spokojnie, cicho żył, tam cały świat nie będzie w głowie. Wiecie bracia, siostry, tak łatwo jest patrzeć na Gedeona, łatwo jest patrzeć na Mojżesza, łatwo jest patrzeć na Jonasza czy innych i myśleć, co za niewierne nasienie. Ale no, popatrzmy na siebie. Patrzmy na siebie. Czy my jesteśmy wierni? I czy my mamy wiary w Boga? Czy my wierzymy, że nasz Bóg może zmienić moją rodzinę, moich sąsiadów, moje miasto, mój kraj? Czy Bóg może coś zmienić przeze mnie? Czy ja jestem po prostu, ja się nie oddaję? Czy ja po prostu jestem jakiś taki... Nie wiem, każdy, każdy z nas ma swoje wytłumaczenie. Ja mam swoje, wy macie swoje. Możemy się tłumaczyć. I uważać, że jesteśmy sprawiedliwi, tak? Jak ci, to tam Pan Jezus mówi o tej przypowieści, zapraszali, to można? A ja kupiłem sobie wołu, ja se żonę wziąłem, ja mam ważniejsze sprawy niż twoje tam w wesele. Ale jeśli zostałeś zaproszony na wesele baranka, to masz jakieś zadanie do wykonania, to masz jakieś coś przed Tobą stoi, coś musimy zrobić. I możemy tak całe życie przeżyć, patrząc się w siebie i ciągle patrząc na naszą biedę na naszą niemoc, na naszą słabość, i może to jest jakaś pokora może jest ten jakiś element pokory ale Bóg czymś takim, jeśli my w takim dołku pozostaniemy, nie jest w stanie się posłużyć Bóg szuka tych, którzy są nisko Bóg szuka tych, którzy nie mają wielkiego mniemania o sobie Bóg szuka tych, którzy są pokory i Bóg takich ludzi powołuje i też Bóg, Bóg, jak widzimy tutaj, cierpliwie znosi te wszystkie wymówki, kiedy ona. Bóg go znowu nie, nie, nie przewraca od razu na ziemię. Nie czyni jakiegoś wielkiego cudu przed Nim, żeby On się przekonał, że to jest On. Chociaż później uczyni, jak będzie trzeba. Ale nie, jeszcze nie teraz. Bóg wysłuchuje Go i kontynuuje Swoje. I kontynuuje Swoje. Mówi dalej, ponieważ ja będę z Tobą, powtarzam mu to, tak? Wcześniej powiedział Pan z Tobą, a teraz mówi, ponieważ ja będę z Tobą. Pobijesz milieńczyków, jak? Jak jednego męża, tak jakby to był jeden. Ich jest tam setki tysięcy, a Ty pobijesz ich tak jakby to był jeden człowiek. W takich taki se z nimi poradzisz. Huh. A, on. Jeszcze widać, jeszcze, jeszcze trzeba mu troszkę czasu i trzeba mu jeszcze różnych przeżyć i doświadczeń, żeby dorosnąć do tego. Ale Bóg zostawia go na razie. Na tym się ta rozmowa kończy. Potem Gedeon w dalszej części, już dzisiaj nie mam na to czasu, jak Bóg pozwoli, za tydzień się przyjrzymy temu wydarzeniu przy ołtarzu, która tutaj da Gedeonowi, Gedeonowi po raz pierwszy doświadczyć tej nadprzyrodzonej mocy. I tutaj Gedeonowi troszkę otworzą się oczy i uszy duchowe na, na głos Boży, kiedy coś przeżyje. Jakkolwiek na tym etapie, jakim tutaj jesteśmy, widzimy, że Bóg kieruje do niego konkretne wezwanie. Daje mu konkretne obietnice i oczekuje od niego konkretnego działania. Reakcja Gedeona jest taka, jak myślę, reakcja każdego z nas patrzymy na siebie, patrzymy na nasze słabości, patrzymy na naszą niemoc i mówimy, ja się nie daję. ale jeśli Bóg powołał Ciebie i mnie, tak jak powołał Gedeona jeśli nas zbawił, jeśli nas znalazł w tym świecie jeśli mamy w ręku Jego Słowo pełne obietnic i pełne wezwań i pełne zapewnień to tak samo jak Gedeon możemy liczyć na tę samą moc Boga, który Jego powołał który Jego przysposobił który później go w sposób użył. Jeśli Bóg powołał Ciebie i mnie, to wiedzmy, że nie powołał nas do czegoś, co nie, jest, co nie jest w stanie On w nas uczynić. Niech ta jedna myśl zostanie głęboko w sercu każdego z nas. Że Bóg każdego z nas powołał. I Bóg każdego z nas wyposażył do realizacji tego powołania przyjdzie dzień, kiedy każdy z nas da sprawę ze swojego szafarstwa. Może masz jeden talent? Może masz trzy, może masz pięć, może masz więcej. Bóg wiedział, ile ci dać i Bóg nie dał ci za dużo, nie dał ci za mało. Dał ci tyle, ile trzeba, aby wykonać to powołanie, które na nas złożą. I abyśmy uważnie, uważnie słuchali tego, co Bóg mówi w swoim Słowie do nas. Wiedzieli, do czego nas powoła czego od nas oczekuje żebyśmy się nie wymawiali za długo żebyśmy nie, nie, nie, nie, całego naszego życia nie przetrwali w tym miejscu wymówek i patrzenia na słabości zamiast patrzenia na tego który nas powoła i który w nas to wszystko może uczynić. Pochylmy nasze głowy w modlitwie proszę czy nasz dziękujemy za Twoje święte słowo którego używasz, aby mówić do nas które jest lustrem, który możemy obejrzeć jak zwierciadle i zobaczyć siebie samych w naszych błędach w naszym lenistwie w naszych wymówkach naszej chęci zrzucenia z siebie odpowiedzialności. Panie, niechaj Twój Święty Duch pomoże każdemu z nas zwrócić nasz wzrok na Ciebie i prawdziwie usłyszeć Twój głos, który kierujesz do nas. Jestem z Tobą. Nie bój się, gdyż ja będę z Tobą. I we mnie jest pewne zwycięstwo. Daj, Panie, byśmy usłyszeli Twój głos i te zapewnienia o tym, że nas nigdy nie porzucisz i nie opuścisz. Że tak jak rozpocząłeś swoje dobre dzieło w nas, tak będziesz je pełnił aż do dnia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Daj nam, Panie, prawdziwie uchwycić się wiarą tych wszystkich dobrych obietnic, gdyż żadna z nich nie zawodzi abyśmy nie byli ludźmi bezczynnymi, ale abyśmy w Twojej mocy która staje się naszą mocą jeśli chlifamy Tobie i Ty mieszkasz w nas i czynili dzieła do których nas powołujesz oczekując, że będziesz się potwierdzał znakami i cudami oczekując, że objawisz swą moc oczekując, że Ty uczynisz to, czego my nie jesteśmy w stanie uczynić Prosimy, wzmacniaj naszą wiarę. Prosimy, pokrzepiaj nas wierze. Gdyż ufamy, ale wciąż jesteśmy pełni niedowiarstwa. Prosimy, kochane ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.